Wstęp naukowcy i media są zgodni co do jednej kwestii, cały wszechświat jest zbudowany z energii. Ta teoria obejmuje również ciebie. Dokładnie w tej sekundzie energia tętni w każdej komórce twojego ciała, w każdym atomie powietrza, które wdychasz, i w każdej części krzesła, na którym siedzisz. Energia żyje. Jest obecna tu i teraz. Jest naszą nieodłączną częścią i łączy nas ze wszystkim, co było, jest i kiedykolwiek będzie. Energia to bardzo subtelne wibracje. Pomimo to przemieszcza się bardzo szybko. Jest całkowicie neutralna, lecz reaguje na nasze emocje i działania. My z kolei odpowiadamy na te reakcje. Wszyscy znamy to uczucie, kiedy wchodzimy do pokoju i w jednej chwili zaczynamy odbierać złe wibracje. Jeżeli na imprezie przed naszym przyjściem wydarzył się jakiś mały dramat, czujemy, jak coś w środku nazwierci się i każe nam odsunąć się lub całkowicie wyjść z pomieszczenia. Zupełnie przeciwne uczucia pojawią się wraz z dobrymi wibracjami. Na przykład, kiedy spotkamy znajomego, którego nie widzieliśmy od bardzo dawna, czujemy się tak dobrze w jego obecności, że nie chcemy iść do domu. Prawda jest taka. Że wszyscy w konkretny sposób reagujemy na otaczające nas wibracje. Kiedy wysyłamy w przestrzeń nasze własne wibracje, wszechmogący wszechświat również odpowiada. Działa na zasadzie ogromnego lustra i odbija każdą naszą myśl, emocje i każdą podjętą przez nas decyzję. Otaczający nas świat jest odzwierciedleniem wewnętrznych przekonań naszych oraz wszystkich osób otaczających nas w życiu. Jesteś w tym miejscu i czytasz właśnie tę książkę, gdyż podjąłeś świadomą decyzję, aby twoje życie nabrało większego znaczenia. świat usłyszał twoje wołanie i jest gotowy wspierać cię na każdym kroku. Aby żyć bardziej świadomie z jasno określonym celem, radością i spełnieniem, musisz przede wszystkim uwierzyć, że jest to możliwe. Wszechmogący wszechświat pragnie naszego spełnienia w każdej dziedzinie życia, lecz jednocześnie szanuje naszą wolną wolę. Jesteśmy obecni na ziemi, aby doświadczyć dobrego życia, lecz tę drogę musimy obrać sami. Należy zatem unieść wibracje na wyższy poziom. Dopiero wtedy świat zewnętrzny zacznie zwracać nam nasze serdeczne uczucia, które pielęgnujemy w głębi duszy i zaczniemy doświadczać życia na poziomie o którym nam się nawet nie śniło. Nadszedł czas. Jeżeli jesteś gotowy ulecieć wysoko, wystarczy, że wzniesiesz się duchowo. Pozwól, że pokażę Ci teraz, jak wzmocnić Twoje wibracje.